janapka z chlebem. Nie ma definicji chleba w tym kraju. Jakość tego chleba to już nie jest ten chleb, co był 100 lat temu. Co to jest indeks glikemiczny? To jest to, o ile mi wzrośnie glukoza we krwi, poziom glukozy we krwi, po zjedzeniu 50 gram tego produktu. Róbmy w 80% dobrze sobie, dla swojego ciała relacje, a w 20% czasem coś tam, a nie odwrotnie. Czyli idziemy tak daleko, że zaczynamy leczyć wynik, a nie przyczynę tematu. Mhm. Krótko mówiąc, 80% chorób przewlekłych wynika ze samego stylu życia i z naszej diety. Proszę, Mamy dwa yy, sposoby doktorze. stresu. Ostry jest nam potrzebny. Jak się nie stresować? Tak. To takie było pytanie. Ostry stres jest taki krótki, że ja się wstanę do roboty i pójdę, bo jak nie, to ten. To jest okej. Okay. Ale przewlekły stres, to jest niedobre. Czyli ten wysoki kortyzol. Tak, i prolaktyna. Okay. Jakbym byłem rotatora, to miał brzuch, który mi leżał na kolanach. I mówię, kurde, gdzie ja jestem? O no, co, Kaman? Czemu? Dlaczego? A to był stres trzewny, to był ten tłuszcz. Z kortyzolu. Kortyzol robi tłuszcz drzewny. Ten brzuszek taki, to jest kortyzol. W świecie, w którym... Cała medycyna skupia się na leczeniu objawów i na tym, żeby dać nam jakąś magiczną tabletkę na każdą naszą dolegliwość, jest i on, dr Tadeusz Oleszczuk-Holista, który od lat już, m.in. pisząc bestsellerowe podręczniki do tego, jak żyć zdrowiej, um, uczy Polki i Polaków, by zadbać, by dbać o siebie jak najlepiej i by robić to najprościej i najbardziej naturalnie jak się da. Dziś z doktorem Aleszczukiem porozmawiam o tym, jak żyć zdrowiej i dłużej. Dzień dobry. Karolina Siuda-Jadudek i podcast Można Zdrowie dziś będzie naprawdę zdrowiej, bo jest ze mną nie kto inny jak dr Tadeusz Oleszczuk, holista, doktor nauk medycznych, kinekologii, położnik, autor mnóstwa, chyba siedmiu już książek o tym, jak żyć zdrowiej i ostatniej, najnowszej, zdrowie bez wymówek. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak powiedziałam, paru moim znajomym, z kim będę rozmawiać, to było takie wow, naprawdę? Jesteś gwiazdą, to o, trzeba nie. powiedzieć na wstępie. Jesteś gwiazdą medycyny tej troszkę już nawet niekonwencjonalnej, choć z wszystkimi potrzebnymi doświadczeniami i papierami, ale kazali mi powiedzieć, zapytaj się tego doktora, co on w ogóle dzisiaj jad, bo on to nic nie pozwala jeść. Hmm. Ja jem proste rzeczy, że biuro jajecznicze, pomidory, cebulkę, takie proste rzeczy, czy guacamole, czy carpaccio, sam się nauczyłem robić, proste rzeczy. Makaron tylko paskurka samo obszar, orkisz, takie makarony i trzeba warzywne, cebula, pomidor, cukinia na patelni, na chlubko, na tak, żeby do, i dwa ząbki czosnku do tego. Takie najprostsze rzeczy tak jest najprościej. I to, już nie, to nie jest żywność przetworzona, bo ja sobie to sam zrobiłem. Oczywiście zamrażanie jest przetwarzaniem żywności, ale takie najprostsze rzeczy i tam jest wszystko, co dobre. Akurat jeszcze wymyśliłem taką dietę wegołami i też czasem to jem. I tam jest zero cukru, zero nabiału, zero pieczywa, tylko same zdrowe, ekologiczne warzywa. Także warto do tego zwracać I taką najważniejszą rzeczą, jak powiedział, trzy rzeczy, które są ważne dla naszego zdrowia, które obniżają poziom stanu zapalnego, bo to nam jest zdrowie, to jest błonnik roślinny. To powinniśmy głównie jeść. Dlatego to, co ja wymieniam, tam było głównie roślinne. Tak, mhm. Błonnik roślinny, Tak, y błonnik roślinny. Omega-3 bo omega-3 uzupełnia ten stan zapalny. Mamy za dużo omega-6 w naszym zachodniej diecie i duże dawki witaminy D3. D3 działa jak taki uspokajacz układu immunologicznego. Jeśli ja to mam, to stopień stanów zapalnych, oczywiście wywalam czynniki, które tworzą zapalenie. O tym zaraz. To się to wszystko uspokaja. Także dużo roślinek, najważniejsza rzecz, dużo błonnika roślinnego. My musimy odżywiać naszą mikrobiotę, to wtedy ona będzie dbała o nas. No dobra, ale ja się jeszcze czepię tego, że najprostsze. No bo wiesz, dla Polaków najprostsze to jest gromka z masłem, szynką i serem. No, jak tam się trafi jakiś pomidor, to jest już w ogóle super. To są ziemniaki, to jest kotlet w panierce. No taką dietę mamy, do takie diety jesteśmy przyzwyczajeni i ja często spotykam się z tym, że ludzie mówiąc, ale ja przecież jem dobrze, bo ja nie jem przetworzonego, bo ja jem takie domowe, takie dobre. To potem jak patrzę na przykład w twoją najnowszą książkę, Zdrowie bez wymówek, to ja po prostu, wiesz, no same wymówki, bo to, co ty nazywasz prostym jedzeniem, dla Polaków może być wymyślnym. Tak, bo kanapka z chlebem. Nie ma definicji chleba w tym kraju. Jakość tego chleba to już nie jest ten chleb, co był 100 lat temu. Yy, szynka yy, okay, jest karmiona pryskaną kukurydzą i potem i tam są dodawane do kurczaka, do tego hormony i tak dalej. Potem ośmioletnim dziewczynkom rosną piersi, bo to jest żeby tam hodować to mięso krowy i tak dalej, żeby dawało dużo mleko w efekcie. My jemy to wszystko, co było pryskane, sypane, co dostawało do hodowli, co dostawało w trakcie produkcji, konserwaty i tak dalej. To się nazywa, że, czyli gdybym ja zjadł kanapkę z chlebem, czy, czy właśnie z tą szynką 100 lat temu, to by to było to. Natomiast teraz to jest urda, że my to jemy, że to jest rzeczywiście to, co my to nazywamy. Nawet zawartość witamin i minerałów we współczesnych, konwencjonalnych jest mniejsza niż kiedyś. Nawet 80% czasem potrafi być. mniej w tym pomidorze witamin. Pomijam że szklarniowe. Czyli już lepiej mieć te własne. Krótko mówiąc, lepiej jeść własne, naturalne warzywa, jeśli już by o to chodzić, a znaleźć sobie piekarnię czy piekarza, który robi z dobrze certyfikowanej mąki prawdziwe płaskórka samopsza, bo jak ją popryskamy, to nie urośnie. Czyli właśnie jak najmniej tej chemii, żeby było. A jeśli jesz ryby, to dziko żyjące, świeże do sardynka, bo całą resztę łososie nauczono się już karmić kukurydzą pryskaną. Czyli znowu Niby jemy dobrze, przecież ja jem dobrze, ale jak się przyanalizuje przyjrzę się temu, co to jest, to to nie jest dobrze, bo ten chleb ma tyle chemii w sobie, że tu nie jest już chleb. Ta wędlina jak z dwóch kilogramów zrobić trzy, to już to nie jest ta wędlina. U mojej babci była sina taka szara jak grafit, a ta jest różowiutka, bo są azotany, azotyny, które w przewodzie pokarmowym zamieniają się w rakoczórcze dioksyny. No to także grubo, czyli nibyś, a ta panierka, ilość węglowodanów dodatkowo do tego, plus ja nie powiem, że 70% tego, co kupujemy, ma dodatek cukru w różnych postaci fruktozy, czyli to nam robi ryzyko insulnoporności. I stąd są te efekty. Krótko mówiąc, jeśli ktoś czuje, że coś jest nie tak, no to może to zmienić. I ja pokazuję konkretnie bez wymówek. Zrób badania, zobacz, jaki masz poziom kwasu moczowego. Jak jest za wysoki ryzyku jest nadciśnieniem na przykład. No to jest hmm. ważna informacja. Onko pakiet, żeby zrobić cynk selen, arsenkat, ołów, mieć zobaczyć, czy nie ma ryzyku, to trzeba to do dobrze zrobić, bo to kosztuje 150 zł, a nie 900. I wtedy zobaczymy, czy jesteś zatruty ołowiem arsenem. Jaki masz synk selen, bo to mówi, jak pracuje tarczyca. Jeśli ten onko pakiet wyjdzie źle, to masz coś do poprawienia. Krótko że wywalisz ołów arsen, dużo osób ma za dużo ołowiu. dzisiaj do mnie dziewczyna wysłała, wynik ołowi ma 24. Normalnie to z czego to może być do 7,5. Dużo ołów jest w sokach na przykład, ale w tych packach na. na na patelni, jak przewracamy, one się rozpuszczają w tłuszczu. Plastikowe butelki, bisfenolacetat, BHA, BHA, czy tam jak, bisfenolacetat, to jest bardzo silny związek modulujący i robiący modu y mutacje. Zwiększa ryzyko endometriozy. Y u chłopaków niepłodność. To jest w tych butelkach plastikowych też i te tej chemii jest bardzo dużo na przykład. Wtalany, już ja bym nie mówił o pestycydach, herbicydach. I jedząc to wszystko, 70% ma dodatek żywności wysoko przetworzonej. Na tym polega definicja żywności przetworzonej, przetworzonej, że nie ma błonnika, a ma za to dodatki chemiczne, często nawet definicja żywności nam ucieka. Bo żywność to jest coś, co ja dostanę energię i mi ciało zbuduje. I co ma nas odżywiać. Tak, a to nas nie odżywia. Czy te żelki, czy te chipsy, to nas czy te napoje, zero kalorii, czy nawet, czy to, to, to już nie jest żywność. Ale w sklepie spożywczym spotywa. Ale zdajesz sobie sprawę, że jak tego słucha ktoś, kto w sumie no jadł cały czas po prostu tak, jak jak był nauczony, jak to było dostępne. Teraz faktycznie borykając się z jakimiś dolegliwościami, do, do dolegliwości jeszcze dojdziemy, myśli, no dobrze, no to ja, ja chciałbym czy chciałabym tę dietę zmienić na lepszą i słucha ciebie i ty w minutę jesteś w stanie po prostu zbombardować wszystko, do czego my jesteśmy przy, przyzwyczajeni. Ma, mam takie poczucie, to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo nareszcie się o tym mówi, tylko to, to też trochę buduje w nas takie poczucie, kurczę, to jest takie strasznie trudne, czyli ja teraz muszę wszystko przebudować, w ogóle wywalić całą lodówkę Tak się może wydawać. i nauczyć się od nowa. Tak się może wydawać. Ja mam relację, bo poznaję osoby miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy, cały czas powiedzmy i mówię tak dziewczyna 60 lat, że ja prosiłem, żeby zmieniała tą dietę, bo Uwielce przeczytałam się... Mówisz o kobietach 70, 60, 80 dziewczyna. To, bo to, to jest piękne. dziewczyna, no przecież. Mówmy tak wszyscy. No. I ona to zmienia i po trzech tygodniach mówi tak. 60 lat. Całe życie, przez ostatnie lata bardzo codziennie mnie bolało kolano. Ja myślałam, że dlatego, że dużo chodzę. A tu zmieniła tą dietę. Wywaliła pieczywo na białe. słodkie wszystko, cukier, bo tam masakrował ten mm -hmm. cukier. Wszystko mm -hmm. za słodkie. Nie boli kolano. Nie boli kolano. I mam mi to, piszczy. a całe życie ją bolało przez ostatnie tamte lata, jak pamiętam, już myślała, że to tak ma być. No ja jestem od tego właśnie. No tak, no mówią, że jak się po czterdziestce budzisz i nic cię nie boli, to nie żyjesz. To, jest, to, jest, to, jest, to nie idźmy tą drogą. Nie, bo możesz żyć. Ja mam 62 lata i jestem lepiej się czuję niż jak miałem 40 czy 50. Można to zrobić. I o to chodzi. Ja łączę medycynę z empatią, a biochemię ze stylem życia. Dlatego. To mi się spina. Jeżeli zobaczymy na te podstawy, a 80% przyczyn przewlekłych chorób, ja nie mam żadnych choroby przewlekłej, mam 62 lata, 80% wynika ze stylu życia i z tego co jemy. Czyli jeśli coś robię źle, na przykład doprowadzam tym do insulinoporności, no to insulinooporność objawia się jako cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, policystyczne jajniki, dyslipidemia, słuszczenie wątroby, Alzheimer, demencja. Ja mogę nie mieć insulinooporności. A skąd się bierze insulinoporność? Wysoki poziom stresu przewlekłego, stres przewlekły. Węglowodany rafinowane, biały cukier, biała mąka dodawane do 70% sklepa do produktu, bo to się dobrze sprzedaje. I żywność wysoko przetworzona. To jest to w moim zasięgu, żeby tego nie robić. Stres sobie ogarnąć. Oczywiście stry, czynnik stresowy przede wszystkim wyciąć, bo jak mi dziewczyna przychodzi i mówi, że chce tabletki, żeby się nie stresować, ja mówię, no to ja nie zmienię tabletkami pani stylu życia. Najpierw niech, a to jak pani zmieni, to ja nie będę musiał dawać tabletek. Tak to działa. Krótko mówiąc też tak, jak ktoś ma zaparcia na przykład. i Przyjdzie po tabletki. No to może być niedoczynność tarczycy, może być zaburzona mikrobrota i witowa. To nie taki sposób odżywiania, radzenia sobie, że ja wezmę tabletkę, głowa mnie boli. Coś się dzieje, że ta głowa boli, że są zaparcia. Zmień dietę, bo można i nie mieć zaparcia. Ja to widziałem w położnictwie bardzo często, jak dziewczyna przychodziła ze skurczami, się pytałem, jak jest często wypróżnienie raz na tydzień, raz na dwa ciąży. No Bardzo to jak mam. ona ma nie mieć skurczy? Mm -hmm. Zmienialiśmy dietę i nie było skurczy. Ale w ogóle przepisujesz jeszcze komuś leki? Czy to już... Tak, tak, tak. Bo Czy, żeby pomóc... Żeby też nie było tak, wiesz, żeby ktoś nie pomyślał po tej rozmowie, że to, co mamy zrobić, to faktycznie odrzucić te wszystkie czynniki prozapalne, te, które nam szkodzą, no. cukier i tak dalej, i że to już będzie koniec i to już magia się wydarzy. Dużo się poprawi na pewno. I zobaczymy po trzech tygodniach zobaczymy poprawę o 10% w wynikach. Poprawi się cholesterol, kwas moczowy się poprawi. Już widzimy te poprawy. Wywalamy cukier najprościej. Wszystko co słodkie. Bo zamienniki cukru to są złe. Tak, ale ludzie nie mają czasem świadomości myślą, że wywalamy cukier. Myślą o y, cukrze z cukierniczki, a w ewentualnie jest. słodyczach. tak? Mm -hmm. A my to mamy w jogurtach, w słodyczach, w chlebie. W sałatkach, w surówkach, w kurczakach. No dobra, ale ziemniak to też cukier. E, a to jest węglow no właśnie, ale czy, wiesz, dużo, Oj, dużo właśnie. piszemy o dietach i te diety niskowęglowodanowe, które umówmy się, no one pomagają schudnąć, więc dają ten efekt, którego wszyscy szukają, tak, tego odchudzaniowego efektu. One wywalają wszystkie, wszystkie produkty węglowodanowe. To jest błąd. Chodzi o to. No się co o tym myślisz? Diety, które pozwalają schudnąć. Tu kluczem jest słowo klucz poziom insuliny. A jeszcze bardziej ta insulina zależy od sprawności mitochondriów. Czyli jeśli ja mam wysoki poziom insuliny, to jest właśnie insulinoporność, bo mitochondria nie działa, to insulina musi rosnąć, żeby te mitochondria... I jakie są błędy? My, my rozmawiamy o cukrze. Czyli co? Cuk ja sobie badam cukier we krwi czy glukozę? Bo już fruktozy nie zbadam. Glukozę. No właśnie, a czemu mówiby cukier we krwi zbadać? Cukier to, to jest. Tak a no właśnie, było. czyli ograniczyć cukier, a fruktoza? Fruktoza robi glikację 7 razy silniejszą. Glikacja to jest przyłączanie się tych C6, H12, O6. Taki sam wzór chemiczny ma glukoza i fruktoza. Tylko to jest sześciobok, a to jest pięciobok. Glukoza... Właśnie ta skrobia, wracam do ziemniaka, jak ja zjadę, tam jest glukoza, bo tam jest skrobia, to są łańcuszek glukozy, który się pomalutku uwalnia. Jak jem zjadę na zimno, to jest prebiotyk, to on karmi moją mikrobiotę, ona się bardzo cieszy z tego na zimno. Ugotowany, ale przestudzony. O tak, i to jest super. Skrobia I ja od tak? tego nie przytyję, chyba że będę ja 10 kilo co dziennie, będę próbował zjeść. No to nadmiar tej glukozy wtedy już, ja nie mówię o fruktozie, bo powiedzieliśmy cukier, rozdzielmy to, mówmy precyzyjnie. Mhm. Mm Czyli jeśli ja stosuję jakiekolwiek diety, chodzi o to, żeby jeść białko, żeby jeść tłuszczyk. Te ziemniaczki można jeść, bo białko tłuszczyk nie, wy, nie wyzwala insuliny. Jem tłuste masełko, nie podnosi mi insuliny, bo to ona do tego nic No ale jem. masło to jest czysty cholesterol, doktorze. Cholesterol ten zjadany tylko w jednym procencie wpływa na ten cholesterol, który mamy w wątrobie, bo cholesterol jest produkowany przez naszą wątrobę. Kropka. I w tej wątrobie 10 lat temu nowe dane powstały, jak się to bada. No bo w... tutaj się te, dane, te normy się zmieniają, tak? A to jest jeszcze inny temat, <śmiech> zmiany norm, bo coraz więcej ludzi ma zespół metaboliczny, w starych 93% choruje i te normy, takie próby wątrobowe. Mm -hmm. A to się bada na ogólnej populacji, jakie są normy, to jest jak ogólna populacja ma problem z słuszczeniu wątroby, to się robi, tą normę się tam hmm, przesuwa. 43% dorosłych ma słuszczenie wątroby i 25% dzieci. Chorób, chorob, których nie było 40 lat temu, kiedy nie było żywności wysoko przetworzonej W 70 latach zostało to masowo. Producent. Także jest dużo myków, żebyśmy nie wiedzieli o czym rozmawiamy. Przemysł spożywczy nam mówi cukier we krwi, a fruktozy i fruktozę zagęszczoną tutaj do keczupu na przykład. I dlaczego nieświadomie to? Bo jak ja zjem ciasteczko, które ma dużo soków owocowych czy fruktozy, a soki owocowe nie mają błonnika, to ja się bardzo uzależniam dwa i pół, od glukozy, się nie uzależnia nie się od ziemniaków. Nie ma, nie widziałam nikogo. Znam jedną osobę, pozdrawiam serdecznie. A, super, jak sobie dobrze przyprawi. Ale niech same ziemniaki, nie da rady. Ale od słoków owocowych bardzo proszę. Czy ciasteczek, do których doda producent nie jest zabroniony, a uzależnia, a powinno być może uzabroniony. Tak, może powinien być taki napis jak na papierosie. Uzależnia tak samo i 18-latek się przesadza na alkohol, który mechanizm będzie tak samo, jeśli zacznie robić sobie... No dobra nie w tą stronę. Krótko mówiąc, jest tych rzeczy dużo do ogarnięcia i jest takie zamieszanie, żebyśmy się nie połapali, tak jak liczenie kalorii czy indeks glikemiczny, a propos diet, to nie ma sensu zupełnie. No właśnie, no bo jeżeli mówimy teraz o insulinooporności, którą tutaj wymieniasz jako jedną z głównych przyczyn mnóstwa kolejnych dolegliwości i chorób, to prostą odpowiedź, którą usłyszę od 99% diabetologów w tym kraju, jest proszę przejść na dietę z niskim indeksem glikemicznym. Więc wtedy jest w ogóle tak. Po pierwsze zapominanie o co chodziło z tymi kaloriami, po drugie uczenie się o co chodzi z tym indeksem. Potem jeszcze się włącza temat czym jest gęstość kaloryczna i to wszystko jest strasznie trudne. Już, już mówię. I znaczy, o tyle jest to trudne, że domyślam się, że wiesz, jeżeli człowiekowi zwykłemu Kowalskiemu Trudno jest nawet rozróżnić co jest jakim cukrem, to tym bardziej trudno jest połapać się w indeksach glikemicznych. Więc wiesz, bo ja tutaj te wymówki reprezentuję, tak Tak, super, nie? Ty bardzo to dobrze. Zdrowie, Doskonale. Ja te to są te którzy tysiące ludzi ma takie pytanie. To bardzo dobrze. Co to jest indeks glikemiczny? To jest to, o ile mi wzrośnie glukoza we krwi, poziom glukozy we krwi po zjedzeniu 50 gram tego produktu. I teraz tak, jeżeli ja znam 50 gram torcika bezowego na śniadanie, bym zjad... zero wstaję i zjadam, glukoza robi myk. Jeżeli ja najpierw zjem kapustę z polaną oliwą, potem jakiegoś ziemniaczka i wtedy zjem 50 gram tego torcika bezowego. To krzywa się wypłaszcz. To mi w ogóle nawet nie ruszy. Albo tam to jest indeks glikemiczny. To jaki to ma sens? Zjeść ten torcik bezowy, czy go nie zjeść. Okazuje się, że ma znaczenie większe ma, nie ten nic wielkim, bo nie ma znaczenia. Tylko generalnie można sobie na to patrzeć. To ja nie mówię, że jest duży, jak raczto zjemy. Ale, no ale kto to je pomaga, natrzu? jak wiesz, jak chcemy zjeść, a, jedzmy, a jednocześnie chcemy sobie tą insulinę trzymać w ryzach. Tak, to jest słowo klucz, żeby insulina była niska. To jedzmy warzywka, błonnik. Mamy poczucie pełności, nie zjemy tyle, bo jest dużo błonnika roślinnego. Błonnik nie podnosi nic, to jest odżywienie dla naszej mikrobioty. Jak ją będziemy odżywiali. Jedzmy w takiej kolejności białko, te roślinki, białko tłuszczyk i na końcu skrobi oporno. A, a owoc jak już to w całości i na deser. No bo wtedy bo... jest ta warstwa i na końcu ta glukoza, żeby nie rosła. Bo jak cię tutaj googlowałam na każdą stronę, to znalazłam takich osobników, którzy mocno polemizują z twoją, z, z, z, z twoją wykładnią tutaj i mówią tak. Co to w ogóle za bzdura z tą fruktozą? Fruktozę to człowiek e, trawi odkąd, odkąd w ogóle istnieje, bo czasami to nawet było jedyne pożywienie człowieka. Owoce jemy od zawsze, zawsze były w naszej diecie. To czego ten doktor się tych owoców czepia, a zwłaszcza tych soków? Bo ty mówisz, że soki, te wyciśnięte, gdzie? Ja rozumiem, że nie, ma nie ma błonnika. No ale może trochę, co? To, to nie byłby problem tak. Wiadomo, że nie codziennie i nie zamiast wody pijemy wodę. Tak jak alkohol. Ja się mogę nie czepić. Nie idziesz za daleko, porównując soki do alkoholu. Mechanizm działania fruktozy. Nie ma ani jednego mechanizmu biochemicznego, który na początku, żeby szlak poszedł i coś z tego powstało, mięśnie, głowa, mózg czy nerki, potrzebuje fruktozy. Czy to jest jasne? Ani jednego, we wszystkich żywych komórkach człowieka, ani jednego, który mówi, najpierw mi daj fruktozę, a dopiero potem ja z tej fruktozy zrobię tobie włosy, oczy, coś tam, coś tam. Mi to jest potrzebne. Bez fruktozy, no way. Nie ma ani jednego. Ja potrzebuję D3, potrzebuję cholesterolu, mątroba produkuje cholesterol, z tego hormony serydowe powstają frukto... Natomiast co robi fruktoza? Jak przychodzi cukier, właśnie ten dodawany do żywności albo sama fruktoza zagęszczona, to nas to ładnie uzależnia. I producenci to wiedzą, dodają, to nie jest zabronione, to mogą. Jak przychodzi cukier, glukoza z fruktozą, to ta glukoza jeszcze powstaje, ATP w mitochondrium powstanie z glukozy, tak jak z tych ziemniaczków powstania ze skrobi, ATP powstanie, ja mam siłę, energię, będę biegł. A fruktoza jak przyjdzie do mitochondrium, to blokuje enzymy mitochondrialne i nie powstaje, wobec tego to jest toksyna dla tego mitochondrium, zablokuje mi, nie będzie powstawała energia i to musi otłuszczać wątrobę. Ja to widzę w wysokim trójglicerydach później u tej osoby. Skoro mi to otłuszcza wątrobę, to zwiększa ryzyko insulnoporności. Czego panie nie rozumie? Jeżeli mi fruktoza nie daje energii, to po co ja mam ją pić? A nie ma w przyrodzie, dobra, nie ma w przyrodzie owocu, że tam jest litr soku. Drugi przypadek. Mam sześć pomarańczy, mam sześć pomarańczy. Biorę dwóch opaków, nie wiem, 13-18 lat. Tu wyciskam sok z tych sześciu, tu mówię zjedz. Ten te sześć sok wypiję, powie jeszcze, uh -huh. a wypiję drugi sok. Dwa litry, cztery, nie ma leptyny. Leptyny nie ma, która powie, jak ja normalnie jem schabłowego, coś, to mi leptyna mówi, dobra, wystarczy, już nie dasz rady więcej. Uh -huh. No i Dziesięć pierogów zjesz, nie dasz rady. I leptyna mówi, już daj spokój. Tu wypije dwa litry, a ten gościu, drugi, osiemnastolatek, żeby nie było, że to jakieś dziecko jest jedne pomarańcze, drugą powie, no proszę bardzo, dam radę. nie? Przy czwartej już będzie tak żył dłużej, przy piątej będzie prosił, żeby może, może już by nie, a przy szóstej się wzmiotuje. Jest różnica? Sok, a ten? Czyli jeśli już, to sok wylej, a jest błonnik. Jeśli już chcesz. Owoc, jeśli Albo jeśli cały Cały, owoc. cały, bo tam jest błonny. I tu się włącza indeks glikemiczny. Jak ja zjem cały pomarańcze, czy całego, całe jabłko, ale na deser, bo zjadłem warzywka, białko tuszy i na końcu sobie też potem zjem na deser, pomarańcze, no to ten błonnik, który tam jak gąbka zatrzyma trochę tej glukozy i bakterii i to mi się z przewodu pogardowskiego wszystkie tej glu, fruktozy nie wchodzą. Jak ja wypiję trochę soczku na smaczek, to spoko, to tam 6 rzeczek można, no, ale nie litrami. No najgorzej jak ktoś jest nauczony w ogóle picia wyłącznie napojów słodkich nie? i nie, nie, nie ma w ogóle takiego nawyku, żeby pić wodę. Wiem, że są takie osoby, które jak próbują się przerzucić na wodę, co, co jest w ogóle absurdalne, bo powinniśmy od zawsze wiedzieć, że pijemy wodę, to to ona im nie smakuje. Bo fruktoza uzależnia. Prawda? Mówią, daje, a woda nie to, da tej przyjemności. To stąd chyba pojawiają się te wody o smaku czegoś, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Ale lepiej mieć tego świadomość i pić po prostu wodę. I jak się od, odzwyczajesz, czy wyjdzie z tego uzależnienia, bo fruktoza dwa i pół raza uzależnia, bardziej, mm -hmm. no to łatwiej będzie potem pić tą wodę. A poza tym ja mam też producentów soków. Do mnie dzwoni, że się źle czuję, że mu wątroba wysiada. Ja mówię, co ty jesz na śniadanie? On pije dwa litry tego swojego soku. I mówię, no to przestań. Przestał i jest zdrowy. No, czyli ja tylko uszładam. A, a jak sok jest taki mętny i ma tam jakąś... Yy... Ja nie piję. Pół szklanki, okej, okay, gdzieś tam mm -hmm. to, ten dam radę, ale nie, idę, nie szukam tego, żeby pić ten sok, bo to się fajnie pije, ale jeszcze raz, nie daje mi to ATP. Nie daj mi... A definicja żywności jest taka, że mi daje ATP i białko tłuszczyk da i buduje moje ciało. Skoro coś mi nie daje ATP, nie daje mi energii, to co to jest? No tak, ten człowiek, Używka. jak się ktoś pyta, co ten orleszów się czepia fruktozy, no to nie on pije. Zobaczymy, jak długo, jakie będziemy parametry, kwas moczowy, insulinę będzie miał za 20, za 30 lat. Jeśli coś się robi źle, to ta równia pochyła, gdzieś po momencie się to rozsypi. Idąc dalej, tokiem, tokiem wymówek. Cudownie. bo ja, ja reprezentuję wymówki, ty reprezentujesz zdrowie. E, wszystko jest dla ludzi. No bez przesady. No przecież jak się napije y, tam raz y, na czas, to się nic nie stanie. No jasne, jasne, że tak. Raz na tydzień, proszę bardzo, są wakacje, jadę pije winko Prosecco? Kto chce to pół na pół z wodą? Oczywiście, że tak. Okay. Żona teraz, byłem tydzień Słyszę, na tylko Mazurach można czasami. i zabrała butelkę ja taką małą, Jacka Danielsa, bo ja lubię tylko Jacka Danielsa i nic nie wypiłem z tego. Tak mi zapraszała, bo żeby wziąć, to nie chciało mi się, bo jak już człowiek nie pije alkoholu, to go nie ciągnie. No tak. Ale jak sobie wypiję raz, bo Sylwester, bo hmm. imię bo to się nic nie stanie. Róbmy w 80% dobrze sobie dla swojego ciała relacje, a w 20% czasem coś tam, a nie odwrotnie. Bo jest jeszcze ta nasza mikrobiota, o której ty dużo piszesz, dużo mówisz. Czy ona faktycznie działa w ten sposób, że ona nas ona podpowiada nam, co mamy jeść i jeżeli jest nieprawidłowa, jeżeli jest tych złych bakterii, to faktycznie ciągnie nas do złego jedzenia, ciągnie nas do słodeczy, ciągnie nas do wysoko przetworzonych jakichś chipsów, frytek, bo, bo słyszałam trochę o takich teoriach właśnie, że kiedy mikrobiota jest zaburzona, to z jakiegoś powodu my mamy inne smaki. Dokładnie, bo tak jest. Mamy tak jest? zagłuszoną w ogóle wrażliwość. Nie mamy w ogóle smaków tak naprawdę. Nam tylko smakuje słodkie. Jemy bardzo, bardzo bardzo, bardzo słodkie rzeczy. Coraz słodsze. I ja robię tak. Proszę na dwa, trzy tygodnie wywalić wszystko, co słodkie. I bardzo wszystko dużo osób. Tak, I przychodzi mi syna, chłopaki po 30 lat i wywalili, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Ale nie, że słodziłem trzy łyżeczki i to będę słodził jedną. Tak wszystko. Zero zero, do zero. Albo się bawimy, albo nie. I żadnych zamienników cukru. Bo Dobra. z tymi zamiennikami to jeszcze ściema, jeszcze gorsza. I po dwóch tygodniach każdy to robi i mu się przyznaje, że spróbował. No. Mówi, nie da się. To jest takie słodkie, jak ja to mogłem pić. Czyli dopóki się nie przekonam, mało tego, ja mam dziewczyny, bo ja już robię wiele lat, te książki powstały na przestrzeni i dziewczyny relacują. Jak ja zmieniłam dietę na te warzywka, wywaliłam cukier, wszystko, co. ja odkryłam smaki, zapachy odkryłam. No to i jakaś logika w tym jest. Ale to też jest tak z solą, nie? Jak zaczynamy jeść mniej przetworzone, to nagle te produkty, do których kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, po które sięgaliśmy bez problemu, nagle się okazuje, że one są strasznie słone. Tak, To no, tak, są prze, tak. Prze, prze, Przeprzyprawione. Tak, ale jeśli potem się, że gotowano wołowinkę taką ekologiczną raz w tygodniu i później gdzieś się trafi kiełbasa na grillu czy jakaś karkówka, nie, taka, to kiedy żeśmy jedli, czy te kebaby, czy tak uh -huh. dalej, to po prostu jakbym jadł szmatę jakąś zgniłą. No dobra doktorze, ale to kosztuje. Bo fajnie jest mówić, że ja tutaj wołowinkę, tu, tu jakieś może ekologiczne warzywa, tu mniej chleba, no więc wszystko to, co mówisz, że jest dla nas dobre. To ja już słyszę te wymówki tam z tyłu, no dobra, ale to przecież to, to jak ja mam chodzić jeszcze do sklepu jakiegoś ekologicznego, jakieś bio kupować, to mnie na to nie stać. No, żyjemy w takim tak kraju, myślałem. Gdzie, tak, No nie każdy może sobie na to pozwolić. To jest fajna wymówka, bardzo taka wygodna. To potem będę no, wydawał na konsultacje lekarskie przez kilkanaście lat na leki, to wyjdzie dużo drożej, bo wydam kilkadziesiąt tysięcy to jest raz, na te konsultacje i leki do końca życia, bo się dowiem, że cukrzycy typu drugiego będę leczył, czy naciśnienie do końca życia, czy nowotwór, to już nie życzę. To są efekty insulinoporności i niepozamiatanego onkopakietu. A to wynika z diety, ze stylu życia, wysokiego poziomu stresu. Czyli ja robiłem to samo, idę do sklepu, patrzę, boże, te, ta kasza taka, ta kasza taka, drugie tyle mi kosztuje, nie? Ta no. Z listkiem zielonym. No to, mm, to wezmę tą tańszą. Ale potem patrzę na składy tych kasz, na przykład buraczki, 8 gotowanych buraczków kosztuje 8 zł. Myślę, w sumie pokroję te buraczki, zrobię sobie karpacio, orzechy włoskie, jakąś oliwkę. Można zrobić danie. Nie jest takie drogie. Cebula, pomidor, cukinia, papryka na leczo, No też to nie jest takie mm. drogie. Masz karon, tylko płaskórka, samo. Przeorki, dobre, nie z pszenicy. Takie, takie, chodzi mi o to niepryskanej gatunkowe, żeby takie można zrobić. I wtedy ja nie mam wzdętego brzucha, a jestem najedzony. Bo ja dużo że to wcale nie jest drogie, jak zacznijmy tego szukać. I można znaleźć. Alczkolwiek są badania, że gdyby wszyscy w Polsce się na to rzucili, no właśnie, to by to, trzeba było to... sprowadzać z Danii ekologiczną żywność. Jakby wszyscy w Europie się, się na to rzucili, to już by nam dani nawet brakło. Tak, bo Dania to ogarnęła, ma tam bardzo dużo ekologicznych. Jako jedyna w Europie. No więc ewidentnie się nie opłaca tutaj komuś. Ta nie wyjdzie, a naprawdę. Żebyśmy jedli tak zdrowo, jak ty to proponujesz. Ja myślę, że. Y wolę nie zjeść, niż zjeść na przykład kurczaka takiego gdzieś na ulicy. Wolę nie zjeść. Ale po, podobno już dwa razy dziennie. Tak, tak. No to może tu jest rozwiązanie, że to nie trzeba tak dużo tego drogiego jedzenia kupować, bo ty jesz mniej. Wiesz, my byliśmy kiedyś uczeni, że trzy posiłki dziennie, potem no jeszcze przekąski. To już przedszkolaki uczone są tego, że jest drugie śniadanko, potem jest obiadek, potem jest przekąska albo podwieczorek, jak ktoś jeszcze tego staromodnego słowa używa, z kolei właśnie, jeżeli chodzi o insulinooporność, ja dużo też słyszę, coraz częściej słyszę od lekarzy i nie tylko od dietetyków, że cztery posiłki, bo jednak trzeba dać tym, tym, tym trzewiom odpocząć, dać trzeba czas, żeby ta glukoza spadła. Ty mówisz o dwóch posiłkach, to, to jest jeszcze dalej. Chodzi o piki insuliny. Nasz organizm jest biologicznie przygotowany tak najlepiej optymalnie dwóch pików insuliny, czyli jeden posiłek myk, żeby to ogarnąć, drugi posiłek myk. Natomiast jak ja sobie wrzucam co chwilę przegryzki, tutaj rano sobie jakieś jeszcze owoc zjem, czwartki słodkie i tak dalej, albo jakiegoś batonika, to mi tam ta konska, insulinka skacze cały czas. To to nie jest dobre, bo doprowadzam do tego, że rano mam insuliny 14, powinno być poniżej 8. Znowu na podstawie wyników. Czyli tu chodzi. I oczywiście, jak ktoś ma cukrzycę niewyrównaną, to, ten, to niech je nawet co trzy godziny. Dla diabetyków z cukrzycy typu drugiego, pierwszego ja się nie wtrącam. To niech sobie układa absolutnie tak. Natomiast dla mnie, który generalnie czuje się dobrze, bym powiedział, no to mi to wystarczy. I też powiem, że nie czuję głodu, a nasz organizm bardzo kocha regularność cykle. Czyli on wie, że o 12 dostanie lunch, Michał, owocu... warzyw z oliwą, a o 18 bia do kolację. I jeśli ja zjem ostatnim poziomie 18, to mi się lepiej śpi, bo nie, miel, nie mielą wtedy po, po nocach. Nie wypiję alkoholu, od, nie, kawy nie wypije od 14, to już poziom kofeinki mi spadnie, nie obudzi mnie w nocy. Jeśli ogarnę poziom kortyzolu w ciągu, w ciągu dnia yoga, głębokie oddychanie i dystansowanie się od tego, co jest dookoła, to mnie kortyzol nie obudzi o czwartym, między drugą a czwartą codziennie w nocy, Czyli dużo korzyści, jak ja sobie poobserwuję siebie, tej relacji ze własnym ciałem, co się dzieje. Bo jeśli mam zaburzenia metaboliczne, czy zaburzenia hormonalne, wynikające z leczenia, to jest to tylko lustro tego, jak ja traktuję własny organizm. Co ja w niego wkładam, jak ja go traktuję, jak tam mu każe krótko spać i tak dalej, i ile stresu przeżywać. To on mi się przedstawia to jako zaburzenia hormonalne, czy metaboliczne. To jest takie tylko lustro. Czyli ja tu mam coś do zrobienia. Mówiąc o zdrowiu, podkreślasz, że takim, taką bazą e nazywasz to poziomem zero, jest układ pokarmowy, jelita i wątroba i że to od nich tak naprawdę trzeba zacząć tę diagnostykę. Powiedz, jaka to jest w ogóle droga, którędy jak to działa, że zaburzona praca jelit, zaburzone funkcje wątroby wpływają na cały organizm? Wątroby są metabolizowane hormony. Jeśli ta wątroba jest otłuszczona, dlatego tak ważny jest poziom aspatalat. Jak ja kończyłem studia, to było 20. Czyli te słynne próby wątrobowe? Tak, tak. A teraz, ponieważ większość ludzi ma z tym problem, to przesunęli, widziałem wczoraj wynik 44 jako normę. Znaczy, to te normy się podniosły, tak? Tak, na przykład. No, to jest takie słabe trochę, no bo ja bym wolał mieć te normy takie, że ta wątroba prawidłowo funkcjonuje. No bo wątroba, tam są metabolizowane hormony, tam jest gromadzona glukoza jako glikogen. Jeśli nadmiar glukozy jest, to on się tam gromadzi. Potem, w sytuacji, kiedy jest potrzeba, to możemy to uwolnić. Ta wątroba decyduje o mechanizmie, o hormonach i o metabolizmie, o wszystkim. To jest poziom zero, dlatego nie może być otłuszczona. A już 25% dzieci ma słuszczoną wątrobę, czego 40 lat temu w ogóle nie było takich chorób. Ale wynikają... czy osoba ze stłuszczoną wątrobą to będzie osoba, która jest otyła jednocześnie? Nie, musi, nie być. musi być. Nie, nie, nie musi być. Właśnie teraz ma, wśród otyłych osób 20% jest absolutnie zdrowych metabolicznie. Wśród szczupłych osób 60% ma zespół metaboliczny. Czyli to, że jesteś szczupły, to nie znaczy, że nie masz tłuszczu trzewnego na przykład. Na jest tłuszczem mhm. kortyzolowym, bo są trzy miejsca, gdzie jest tłuszcz. Kanka podskórna, ona jest ok. bo tam się metabolizują hormony, do 10 kilo spoko. Kanka tłuszczewna, to jest 2 kilo, 2,5, że sobie organizm jeszcze poradzi z tym, bo to jest taki zapasowy stresik, ja mych i ucieknę, bo mi się ta glukoza szybko udzieli. I wątroba, tylko żeby się to odpaliło, że to tamto 200 gram się tylko może zmieścić, a jak już za dużo, to wtedy mamy stłuszczenie wątroby i zaburzenie metaboliczne. A jeszcze wracając do tej mikrobioty, ona decyduje o szczelności jelit. Jeśli my nie karmimy błonnikiem, po pokarmie tej naszej mikrobioty, to ona zjada tą warstwę śluzową, nam się to jelita rozstrzelnia. Fruktoza to bardzo ładnie rozstrzelnia i, i stłuszczenie wątroby jest nawet definicja stłuszczenia wątroby żywnością wysoko przetworzoną, która właśnie nie ma błonnika, ma dużo fruktozy, cukru, cukru fruktozy i dodatków chemicznych. To, uh -huh. też, to też nam, to właśnie, te, to też nam stłuszcza wątroby, bo wątroba te toksyny musi jakoś unieszkodliwić i ona to upycha jako kropelki tłuszczu. Jak już jest tego dużo, to się to wywala później na triglyceridy, czy jedno z cząsteczek VLDL, bo są dwie, duża i mała. I ta mała jest niedobra. Ta duża jest dobra, a my nie wiemy, którą badamy, a na to jest lek. Czyli idziemy tak daleko, że zaczynamy leczyć wynik, a nie przyczynę tematu. Uh -huh. Krótko mówiąc, 80% chorób przewlekłych wynika z naszego stylu życia i z naszej diety. O tej nieszczelności jelit jeszcze chwilę chciałam, bo tu z kolei się akademicy, medycy kłócą, że nie ma czegoś takiego jak nieszczelność jelit, że nie ma, nie ma dziurawych jelit i, i że to jest takie gadanie um, nie do końca... Jest bariera jelitowa i mhm. Bo to jest pewnie, jak rozumiem, po prostu takie określenie bardziej metaforyczne. Tak, jak to powiedzieć? Ja Wytłumacz, jak to działa. to Jest znaczy, tabłonek. Komórki na błonkach, które mają mm -hmm. do siebie ściśle przylegać. Jeśli jem żywność wysoko przetworzoną i ta fruktoza zabiera na ATP, to komórki nie mają powiedzmy siły powiem obrazowo i nie, do, nie przylegają tak ściśle do siebie. Na błonkach jest warstwa yy, śluzu. Te bakterie, kwasum, te bakterie pro probiotyczne, nasze dobre bakterie produkują tę warstwę śluzu. Wobec tego jest warstwa ochronna, tego, co się dostaje do środka do krwi. Mm -hmm. Czyli jeśli ja nie mam warstwy śluzu, bo jem cukier, ale i mam grzyby za to, nie mam tych dobrych bakterii, boję żywność wysoko przetworzoną, która jest napchana konserwantami, która zabija żywność, żeby ten produkt leżał na półce 2-3 miesiące czy tam rok. To jak ja zjem te konserwanty, to on mi zabija moją bitkobiotę. Boję żywność wysoko przetworzoną z długim terminem ważności. No to mi zabija tą warstwę. Ja nie mam tu ani dobrych bakterii, tylko mam żeby i toksyczne, które produkują toksyczne związki. Złe bakterie, które nie są zainteresowane współpracą ze mną, i jak są nieszczelne te, te, te połączenia pomiędzy mm -hmm. komórkami, no to to, co tam się te toksyny wyprodukują, od razu mi to trafia do krwi i robi stan zapalny. Całego organizmu. To jak ja mam to nazwać? Szczelnością jelit? Uszkodzeniem jelit? Brakiem bariery jelitowej? Za, za mało szczy... no już nie chcę wymyślać, żeby potem się ktoś nie czepiał, że ja powiem brakiem bariery jelitowej. No jest bariera, bo przecież jest jelito. Nie ma dziurawych jelit. No nie... Wiadomo o co chodzi. że jeśli To co zjadam, bez... nawet całe bakterie są potem znajdowane w guzach prostaty czy w raku piersi, bo te duże cząsteczki też się później dostają. Jak ta szczelność jest bardzo duża. To jak to uszczelnić? Błonnikiem. Dobre bakterie i omega 3 duże afrykańskie. Takie proste, a takie trudne. No, a z tym błonnikiem jeszcze to um, słyszałam, jak w jednym wywiadzie mówiłeś, że. Um, te wszystkie szejki z na przykład tak, szpinakiem, tak. to bardzo fajnie tylko, że nie do końca działają z kolei, bo są zmielone, a my potrzebujemy... W całości. Mamy to gryźć, a nie zblendować, bo jak ja mam dywan, który mam są pokryć, te włókna, tak? pokryć, ma ten dywan, to lito żeby na nim się pasło... w ogóle połykać i nie gryźć. Bo ten, tak? Nie, nie, aż tak to nie, bo to się zrobi kłaczek taki. Ja jestem od wymówek. Bło, błon, błonnik działa jak mop, który jedzie i czyści tej wita No to ten błonnik rozpuszczalny jest i nierozpuszczalny. I oba są potrzebne. I ten nierozpuszczalny, właśnie pogryziona popkrzywa, pietruszka czy tam co tam jemy, kapusta, seler, cebula, pogryziona, niezblendowana, bo jak ja poblenduję, to ja robię rozwary. to tak, jakbym ja się chciał ręcznikiem zblendowanym wytrzeć, w postaci proszku. Nie zadziała. Dokładnie. A jak mam w całości te włókno, bo je pogryzłem, ono jest pogryzione, to to mi się robi taką warstwę tą nierozpuszczalną, dlatego jest odżywienie, i ona to jemy, moja mikrobiota. I błonnik rozpuszczalny, który w te oczka się fugata i jest to szczelne wtedy. Jakbym wziął dywan, posmarował oliwą, to będzie bardzo szczelne, nie? No, A sam dywan to tam by przepuszczały trochę powietrza na przykład. Tak mówi obrazowo. No więc potrzebny jest błonnik rozpuszczalny, nieodpuszczalny. I na tym dobrym błonnikiem to jedzą nasze mikrobiota. Natomiast jeśli jajem cukry, krem orzechowy i tak dalej, to ona tego nie je. Cukier zabija nasze mikrobiota jako Ale orzechy je. Orzechy super są, orzechy Ale polskie. kremu orzechowego nie. No. Ale właśnie. I tutaj też, jak ja jem orzecha, to on ma tą skórkę, taki włoski on ma tą skórkę, mm. Nie ja go zjadłem. To no jest bardzo dobry, okay. dużo ja no, no dobra, no. tak, bardzo fajny, super, bardzo dobrze. ale ma kalorii 150, nie? ale ta łopinka też jest policzona, tylko ja tej łupinki nie przyswoję. Czyli ja zjadam 150, wkładam do buzi, a przyswoję 120. Niektórzy opierają tą nie, nie. piękę. Okej, okay. no dobra, to jakie marchewkę? Jabłko w całości z ogryskiem zjemnie, to te łuski tam, co są w środku, to nie da mnie, ja jest to policzone jako kaloria. Czyli te kalorie częściowo trafiają, dlatego liczenie kalorii, 9, 7 kalorii ma gram alkoholu, 9 kalorii ma. Grapduszu, co co będę brał, to co ma mniej kalorii? No nie. Czyli z tą szczelnością jest tak, że musi być błonik rozpuszczalny nie nierozpuszczalny i żeby nie blendować tych drink. Po prostu gryźć te sałatki z najlepiej surowe czy gotowane. To jest idealnie wtedy. Nasza kropelka się cieszy. My zresztą bardzo dużo osób jak kiedyś zaczynałem zwracać uwagę na to, mówię proszę jeść buraczki. A ja bardzo lubię buraczki. No właśnie, twoje lita lubią buraczki. Nawet nie wiesz dlaczego my to specjalnie musimy, ten, ten fragment wytnę i puszczę mojemu synowi, który nie chce jeść buraczków. Niektórzy nie lubią. Albo ma za y, mikrobiotę, która lubi słodkie. I często te lubi słodkie, to wynika z pasożytów, że ty też się chce słodkie. To o, i wywołałeś kolejny temat, który chciałam poruszyć, pasożyty. Mm. Bo mówisz o nich bardzo dużo, y, do tego stopnia, że czasem mam wrażenie, że niektórzy chcą iść na skróty i będą się odrobaczać y, tak na zapas, bez badań. Y, jak to powinno być y, prawidłowo, po Oleszczukowemu, y, żeby Faktycznie no jakby sprawdzić, yy, czy, czy, czy przyczyną naszych problemów ze zdrowiem nie są pasożyty To jest trudny temat. Według badań 40, do 40 dzieci do 10 roku życia ma najczęściej owsiki. Lambie i glisty to jest dla dorosłych 3-7% do maksymalnie. Czyli generalnie, ale to mogą być niedoszacowane. No Natomiast tak. jeśli ja wiozę wynik do badania laboratoryjnego, to w 80% może być fałszywie ujemny. Bo ja szukam na jaja pasożytów. Mogę szukać DNA pasożytów tych resztek, żeby to zrobić. Bardzo trudno jest je wykryć, to chciałem powiedzieć. Na przywrę nie ma leku w Polsce, na wtasiemca nie ma leku w Polsce. Czyli, Ale to dotyczy trzech, mówię, procent dorosłych. Ja wiem, no ale to... Ja się nie razie zajmuję razie... leczeniem pasożytów. Ale jak w takim razie, m, jakie badania inne zrobić, żeby się dowiedzieć, czy ja te pasożytów. To zależy na Potem. które pasożyty. Pierwszym badaniem skał na jaja pasożytów. Wtedy, kiedy najczęściej one dają objawy, swecenzie bytu, pieczenie mm -hmm. obytu, wzęcia biegunki i tak dalej, mm, zapalenie... No byt. i jak nie ma, a ja dalej szukam, bo coś jest ciągle nie tak. Przy, przy, przy w alergiach warto to rozważyć, bo, że można, mogą to być pasożyty. No to tutaj jest kamerę jaja jak jako pierwsze badanie. Mm. Też jest jej trudno zrobić, bo to co dwa, trzy dni trzeba wysyłać próbkę ze środka. Ten stole też trzeba umieć pobrać, próbkę umieć pobrać i laboratorium umieć kilkoma metodami to zrobić. I są takie w Polsce ze dwa, trzy, trzy, które to robią. Je 25% są w stanie wykryć. Mm -hmm. Bo ja widzę po objawach czasem, że są ewidentnie pasujdy. A mam no też... jakie to są te objawy, że ty to tak widzisz na swoje oko? Ech. Alergia przez ostatnie 17 lat. Albo takie, że mam kotka-pieska, i jego odrobaczam siebie nigdy, mm -hmm. Tak śpi ze mną. Był wczoraj chłopak, który mówi, że ma pieska, czy kotka i śpi sobie z nim w łóżku. To ewidentnym... już jest sygnał, tak? <taki> Takie grapanie w gardle, zrytanie zębami, chrapanie, chro... użytanie, ściskanie. Zatoki podobno też Tak, nadmierna opcją, wydzielina, nie? ciągle z nosa tam się leje, Stwierdzenie pieczenia odbytu. No tych objawów jest dużo. Pasu... Zmiany skórne. Tak dalej. No, każdy inny pasożyt będzie dawał inne objawy. No i bardzo trudno jest wykryć. To jest raz. Są te testy ELISA, są testy immunologiczne i są testy jeszcze te DNA, droższe badanie w, w solcu, żeby wykryć tego pasożyta. Przecież on nie chodzi z z parentem. To nie jest tak, jak je morfologię sobie zrobię i wiem, że mam anemię albo nie. Czyli to jest temat trudny. Plus to leczenie też jest temat trudny. No, ja się tym nie zajmuję, bo to jest skomplikowana sprawa. I jak ale... masz jednego pasożyta, to możesz mieć dwa też. No tak, ale ty patrzysz holistycznie, więc no to może przychodzi do ciebie kobieta, dziewczyna, tak. I no i ma tak, tu, tu ma trochę za dużo kilogramów, tu źle śpi tu się za dużo denerwuje, krótki ląd szybko się odpala, to ją swędzi, to ją piecze to ją wkurza, z brzuchem Długo wyopowiadać. No i właśnie ty się wtedy nie skupiasz de facto, bo ty, ty dalej masz na tabliczce ginekolog, położnik, ale tak. rozumiem, że nie skupiasz się tylko na tym, tylko szukasz szerzej. Dokładnie. Tak? I przyła dziewczyna 45 lat, przez chyba 4 lata żeśmy się bujali. Ja i dawam różne terapie. To hormonale, bóle, brzucha, bóle, brzucha, bóle, brzucha, bóle, brzucha. Już ja nie wiedziałem, na czym to już i to już, to Po wszystkie żeśmy parametry wyrównali. Mhm. I po 4 latach zrób badanie stolca. Wysły pasożyty, przeleczona, i dlatego zaczęłam mówić o pasożytach. Wreszcie się skończyły tematy. Jako ginekolog. Czyli ja w wzdęcia, kłucia, bóle brzucha, a to, a tam żeśmy kombinowali cztery lata. Jak zrobiła? Okazało się, że pasożyty przeleczono na spoko. A propos krótki ląd, to jest bardzo często przy zaburzeniach. My jesteśmy całością. No. Przy jelitach, jak tam jest stan zapalny tutaj, to się robi stan zapalny też i w tarczycy bardzo często. Ja proszę o USG tarczycy, USG i ma tam być napisane ile mililitrów ma ta tarczyca. Nie tylko TSH, bo ja na TSH to czy ft 4 ja nie widzę, że tam są guski, torbielki albo jest trzy razy za mała. I często jak jest trzy razy za mała, to prolaktyna lubi być wysoka i wtedy te osoby często mają krótki ląd. A ta prolaktyna jeszcze daje różne objawy, jak zimne stopy dłonie, albo niskie ciśnienie, zaburzenia koncentracji. Dużo jest tych objawów. Bóle piersi, torbiele nawracające. To jest ginekolog. Jest temat do ogarnięcia. Czy policystyczne jajniki? Jak się trzeba interesować głęboko policystycznymi jajnikami? Dlaczego ja to muszę leczyć metformaksem, czyli lekiem normalizującym poziom glukozy? Ja ginekolog? Policystyczne jajniki? No bo jest w zaleceniach, żeby tak podejść do tego. Hello. No to się okazuje, że policystyczne jajniki to jest objaw insulinooporności. Z czego się bierze porność, stres, żywność wysoko przetworzone? O jak to ogarniemy? Nie będzie tam tego, bo to jest tylko objaw. Stanem zapalnym organizmu z wpływającym mocno na tarczycę jest choroba Hashimoto. Powiedz, czy ty też tutaj widzisz takie połączenie międzyżywnościowo, stresowe z chorobą Hashimoto, bo gościłam tutaj specjalistów, którzy nie umieli mi do końca jasno odpowiedzieć, skąd ta choroba się bierze. No jest to autoimmunologiczna choroba, z jakiegoś powodu nasz organizm zaczyna sam siebie zwal zwalczać. Oczywiście, że dieta jest ważna, oczywiście, że nie stresujmy się, bo to każdy lekarz Ci powie, że się nie stresuje. Ja każdego pytam jak, jeszcze mi żaden nie powiedział, tylko ostatecznie jak się przestać stresować. Ale wracając do tego Hashimoto. Ja mogę powiedzieć. Ty masz jasną odpowiedź na to, to mm -hmm. słucham. Jak się nie stresować, też mogę powiedzieć. To za chwilę. Dobra. Na Hashimoto, to jest choroba autoimmunologiczna, to już wszyscy wiedzą, i tu, gdzie się zaczyna nasz układ immunologiczny? W 80% w wielitach. A dokładnie w jelitach, gdzie w tych wielitach? Pod tą barierą nieszczelną śluzową. Pod nieszczelną barierą, bo jeśli ta bariera jest szczelna, to poziom przeciwciał antyTPO, antyTG, antytytyryopyroksedazie, antyteroglobulinie jest niski. Jeśli ta bariera jest szczelna, natomiast jeśli ta bariera jest nieszczelna, bo pijemy soki, owocowy, alkohol, słodycze i tak dalej, patogeny tam są, to tam wszystko wnika. I ten układ immunologiczny, który powstaje pod śluzówką, zaczyna traktować kazeinę, np. białko kurze czy gluten traktować jako obce białko, a podobnie wygląda białko tarczycy. Tworzy przeciwciała przeciwko tym białkom? Oczywiście przy może mieć mutację w genach HLA, tak? Można mieć pogreśba, Można mieć wirusowe zapalenie tarczycy, można mieć. Można mieć poporodową niedoczynność, tarczycy, wszystko się zgadza. Może zapalenie jako mogę jako nadczynność i niedoczynność, ale zawsze zaczyna się w jelitach. No bo jeśli ja zmniejszam, zmieniam tą dietę tej dziewczyny i jej poziom przeciwciał spada, to ona wraca i mówi, że endokrynolog jej zmniejsza dawki eutyroksu. Tak. Można? Albo mówi, że jak sama zmieniła tą dietę, to się lepiej czuła, wszystko się poprawiło. Albo mówi, że zszedł z 50 na 25. Endokrinolog, bo ja się nie zajmuję leczeniem, ja nie jestem endokrinologiem. Ja tylko zmieniłem dietę i ta dziewczyna mi przychodzi z takimi wnioskami. Krótko mówiąc, jeśli ja odbuduję tą szczelność, zmniejszę stan zapalny tu na, na poziomie tego, a my jemy coraz więcej żywności wysoko przetworzone, 80% tego, co kupuję w sklepie, to jest żywność przetworzona, wysoko, z dodatkami tego wszystkiego, no to ponoszę tego konsekwencje. Jak ja kończyłem studia, to mieśniaki dotyczyły na przykład 10-20% kobiet, teraz dotyczą 60-70%. Co się zmieniło na tych 40 latach? Żywność wysoko przetworzona i, I to ses, są te konsekwencje. I to też, ale głównie to, co jemy bo to nam odżywia nasze mikro, albo jej nie odżywia. Jeśli nie ma błonnika roślinnego, a tam nie ma tego, no to przyjemnie się to może je w tym momencie, ale to jest droga donikąd i rybunia pochyła. A, a propos stresu, jeśli mogę... Dokądś... Tak, ja bardzo proszę. Mamy dwa doktorze, sposoby stresu. Ostry jest nam potrzebny. Jak się nie stresować? Tak. Takie było pytanie. Ostry stres jest taki krótki, że ja się wstanę do roboty i pójdę, bo jak nie, to ten. To jest okej, okay. ale przewlekły stres. To jest niedobre. Czyli ten wysoki kortyzol. Tak, i prolaktyna. Wysoki poziom kortyzolu i prolaktyna zabiera nam estrogeny i testosteron. Obniża poziom FSH i LH. Nie, nie, nie, produkujemy, nie mamy tyle estrogenów i progesteronu wtedy. Wobec tego testosteron i estrogeny są potrzebne u chłopaków i u dziewczyn, żeby było libido. Wobec tego wysoki poziom kortyzolu. Jak ogarnąć? No niestety, czy czystety, poukładać sobie dzień tak, żeby nie miedlić tego, co już było, nie przeżywać tego, co będzie, ale w środku się żyć, żyć tym, co jest teraz. Na przykład. Oddychanie głębokie. Jeżeli ja wezmę kilka głębokich oddechów, to organizm, układ układ ja współczyn. Tak, i od razu ciało się czuje bezpiecznie i też spada poziom stresu. No oczywiście wyłączyć czynnik, jak mam mobbing w robocie, to się zwolni z tej roboty, wyjdzie szybciej, taniej i skuteczniej niż trwić i leć. ale ludzie czasem muszą dojść do ściany. Można, aktywność fizyczna bardzo ładnie obniża poziom stresu, trzy razy w tygodniu jakaś siłka, ale dwie godziny, czy godzina, żeby, czy może być pilates, czy może być cardio, czy jak ktoś chce, no okej, okay, ale żeby Basen, była tak, spacer. super, Rower. ale dzień ćwiczeń, dzień odpoczynku, dzień ćwiczeń, dzień odpoczynku, nie tak, że codziennie się pałować, bo to też organizm potraktuje jako stres, dużo wolnych rodników będzie powstawało. Mhm. Starać się, o, znaleźć źródło tego przewlekłego stresu, jeśli to są właśnie relacje z matką z ojcem, to sobie to przerobić i odpuścić, bo już to, to już czas przeszły. Czyli jak ja będę to mielił, co było, to jest prosta droga do depresji, bo i tak tego nie naprawię. Hmm? A jak będę patrzył, co będzie, to się ciągle będę bał. To też nie ma sensu, bo i tak 90% się nie sprawdzi. Czyli no nauczyć się tego. Żeby sobie ogarnąć. No wiesz, te... my jesteśmy wychowywane przez te wiecznie martwiące się matki. Przed tobą... Yy niedawno siedział w tym studio doktor Nerwica no i właśnie przez godzinę rozmawialiśmy jak się tu nie stresować ale trochę, trochę jesteśmy takim pokoleniem a nawet już kilkoma pokoleniami gdzie to martwienie się zamartwianie się to wręcz było brane za troskę to w ogóle było brane za to że, że komuś zależy tak, tak się okazywało em, że, że się, że się opiekuję kimś, że kocham właśnie tym takim martwieniem się. Mhm. I my tacy wszyscy jesteśmy zmartwieni, zabiegani. Ci ojcowie, którzy chcą zapewnić ten byt, matki zresztą też chcą dzisiaj zapewnić byt, bo to, bo to jakby już wszyscy ostro pracujemy. Wiesz, dojrzają te kredyty. Ten, ten Instagram, który nam podpowiada, jak pięknie żyć i jak zdrowo żyć. Wiesz, że doktor Oleszuk ze swoją dietą, ty patrzysz w portfel, to się wszystko nie zgadza. Doby brakuje, a ja tu jeszcze w wszystkim mam usiąść i oddychać i odpuszczać. Widzisz, że to jest trudne, I nie? zrobić aktywność fizyczną. Powiedz, jak się czujesz, jak poczujesz tego Nie, ja godzin. się czuję fantastycznie, Dokładnie. po każdym się Czyli polecam można. każdemu. Czyli można. To jest fajny moment życia. To się z tego cieszyć. Czy to jest moment stresu? Nie. Albo spacer po lesie. Czy... Nie, ale momentem stresu jest, kiedy y, jadąc na Pilates, dzwonię do męża mówiąc, co ma dać zjeść dzieciom, którym prawie musiałam sobie zrzucić z nogi, biegnąc i zamykając drugą ręką komputer. No to jest logistyka na to, co tak trzeba poukładać, żeby mieć telefon wyłączony, tryb lotniczy. Albo ja teraz byłem w, w, we Włoszech dwa tygodnie rowerem, Salzburga We Włoszech przyjechać. wszystko jest prostsze. I to z Austrii. Z Salzburga pojechałem do, do Grado rowerkiem 550 km, i ludzie pisali, że ci zazdroszczę. Ja sobie myślę, to jest mój wybór. Wziąłem wolne pojechałem. Co jest ważne w życiu? Wiesz, biegniemy jak taki chomik w takiej klatce, nie? Takie kółeczko. I zapieprzamy, fajnie. zapieprzamy. W pewnym momencie się to wszystko wywraca, albo dojeżdżamy do mety i tak leżymy. To, to to wszystko? To tak to miało wyglądać? Co jest ważne? Kto cię kochał? Kogo ty kochałaś? Co z sobą, wiesz, z same z sobą? Wiesz, wyjść z tego krążka. Bo jak się tego nie ogarnie, to tak się tak będzie, tak dalej każdy będzie tak biegł. E ty kiedyś przyjmowałeś po 40 pacjentów tak, dziennie? Tak, to było chore. Pff. Tak, tak. I mam 16 dyżurów. plus 16 jeszcze dyżurów, czyli tych 12-godzinnych dyżurów. Jakich 12-godzinnych? Idziesz do roboty na 8. No. Zostajesz po robocie tam o tej 16. Do następnego dnia, do 8 rano. I to jest dyżur. Praca i dyżur. To 24 godziny. Tak, i masz takich 16. A kiedy spać? No, czasem jak nie było porodu, to mogłaś właśnie przespać. Tam godzinę, dwie. Ale z porodami jest tak, że jak się zacznie o 12, to się kończy o 5 rano. I to jeszcze czasem cięciem, bo trzeba było walczyć Daj i 100 razy zaglądać, żeby tam wiesz, wszystko dobrze przebiegło. I tak się kończy. To kończyło. akurat wiem, że mogą trwać długo. No tak, no to takie to są dyżury. I to było szalone. Dwa lata tak wytrzymałem. I byłem ordynatorem na 35 łóżkach. Ja miałem dwóch lekarzy z jedynkami, a tam wtedy była dwójka. Ja sam za to wszystko odpowiadałem. Także nie dość, że miałem swoich 16, to jeszcze jak coś się działo, to musiałem jechać na dyżur tam kolegi i też tam mu pomóc, pomagać. także, A jeszcze miałem dzieci, które wtedy robiłem tak, że jak wróciłem po swojej robocie, to w nocy jechałem, robiliśmy tam cięcie, wracałem na siódmą rano, żeby córkę do przedszkola zaprowadzić, i po potem jechać do roboty. To był szał. Jakbym jeszcze wówczas o tym zwariował. I jakie wtedy miałeś wyniki? Cholester robiłem 360. I pojechałam do kolegi diabetologa i mówię, co on na to? A on mówi, no Tadek, to będziesz krócej żył. Ja sobie myślę, nie zmieniłem robotę i teraz mam 240. No nie każdy może tak od razu. Każdy może. Naleusz. Każdy może. Ja miałam być od wymówek, no, okay. no nie, okay. nie, nie wybijaj mnie proszę z roli. Przepraszam. <laughs> nie każdy może, nie od razu, nie każdy jest taki odważny. Czasem trzeba dojść do ściany, rozumiem, okej. Okay. Ja okay. też doszedłem, dopiero wtedy zmieniłem życie, to się zgadza, prawda. Nie każdy y może. Tym dojściem do ściany e, oczywiście może być e, choroba. E, może być też po prostu taki moment, że już mam dosyć i, i, i czuję, że, że za dużo. Mogą być urodziny okrągłe. Coś o tym wiem. E, ale powiedz, um, ty Teraz z kolei stałeś się trochę ofiarą tego, że do Ciebie ludzie, którym pomogłeś, piszą maile, dziękują, piszą smsy. Mówisz, że czasem nawet patrzą Ci w talerze, gdzieś jesteś w jakiejś restauracji, zaczepiają na ulicy. Zostałeś takim wzorcowym doktorem właśnie od, od zdrowego życia. Powiedz, czy na przykład... To jest w ogóle uciążliwe tak na co dzień, czy raczej to, to daje taką ja dobrą myślę, energię? Że ja napiszę jedną książkę, tą czego ci nie powie ginekolog, właśnie żeby zwrócić uwagę, żeby ta dziewczyna, która przychodzi z niepłodnością, wcześniej zrobiła coś, żeby tego nie mieć. Mm -hmm. Bo tak empatycznie właśnie do medycyny podchodzę, że, żeby ona już to wiedziała, żeby nie jeść tego żywności. Żeby... Albo niech spróbuje przynajmniej trzy tygodnie i zobaczy, co się zmieni w ciele. Jak wywali cukier chociaż i pieczyło. Dobra, ale jak przez te trzy tygodnie i będzie z tym trudno. No będzie trudno, bo 20% jest uzależnionych od cukru. Tak jak Dym. od innych rzeczy się uzależniam. Od 20% jest uzależnionych i będzie miał problem. Ale 80% trochę pocierpi. Ja też na początku. Bo ja to wszystko sam zrobiłem. No na, na sobie. No to, właśnie. Też pocierpia. Jeźdź. Tak, tak. Nie, tak. Nie Polska było. słyszy. Ja, byłem... Doktor Oleszczuk też nie miał łatwo. Tak. jakbym Jak byłem to miał brzuch, który mi leżał na kolanach i mówię, kurde, gdzie ja jestem? O co kaman? Czemu? Dlaczego? A to był stres trzewny, to był ten tłuszcz, z kortyzolu. Kortyzol robi tłuszcz drzewny. Ten brzuszek tak, to jest kortyzol. To, to nie, tu jest, to jest kortyzol, a nie, że jest że źle jem. Mhm. No i to zrozumiałem i to zmieniłem wtedy. I siedzę tu teraz taki uśmiechnięty. Jeśli, yy, yy, nie chciałem wcale być celebrytą, ani tam oglądać, ani być tak, jak. Ja pierwszy raz to słyszę. Nie robię nic. No jak że, nie, no przecież jeśli mówiłeś nie zaprasza... że, że ci patrzą w talerz i że zatrzymują na ulicy, żeby zapytać doktorze, bo ja mam takie, a takie tam wyniki. No tak, albo... no tak, no tak. No to to, no to, to już jest definicja celebrytów. Nie wie? da się le leczyć na korytarzu, czy tam na ulicy, dlatego napisam tą drugą książkę. Teraz to już kolejna. Bez wymówek, i tam jest lista badań. Nawet na mojej stronie jest lista badań. Każdy może sobie zrobić, zobaczyć, gdzie jest, a w książce jest napisane, co z tym zrobić. Masz wysoki kwas moczowy, gdzie ryzykujesz nadciśnieniem, to jak go obniżysz, nie jesz tego, co nie wolno, ale jesz sok cytryny, ocet jabłkowy, zrób sobie badanie za 3-4 miesiące i sprawdź, czy już jest lepiej. Onkopakiet, zrobiłaś, to ryzykujesz nowotworem, jak jest zły wynik. No to posprzątaj go, ołów obniż, tam podnieś sobie selen, jak jest za mało, czy za dużo, to nie, czy tam selenu, cynku zobacz, ile jest, bo to zwiększa ryzyko. Zrób mutacje genetyczne, ocen siebie, gdzie jesteś na skali zdrowia. I wtedy się do tego odnieść. jeśli masz dobrą onkopakiet, połowa dobry. Połowa osób ma dobry onkopakiet. no to brawo, ale część ma bardzo złe. I jak tego nie ogarnie teraz, to, jak przychodzi... ale to można odwrócić, powiedzmy. Tak, po to tak. to wszystko można odwrócić. 80% przewlekłych chorób wynika ze stylu życia i z tego, co jemy. Czyli po to to jest, bo gdyby to nie działało, to ja w ogóle o tym nie mówił. A skoro widzę, że ta to osoba, osoba tak przychodzi zagran. i mówi dziewczyna, że 60 lat już ją kolano nie boli. Jeszcze jej libido wzrosło w ogóle, bo zmieniła dietę i szaszwagany zaczęła stosować, bo jak stosujesz. Jak te... się patrz, jak to teraz a, a to kolano to... wykorzysta. No tak. Także to jest fajne, wiesz, jak ci ludzie piszą. Albo o, do czego odprowadzą te książki? Jeśli ja edukuję, myślę, że misją lekarza jest edukować. Jak się dotrze do przyczyny, albo masz jakieś własne doświadczenie. Zresztą w przysiędze Hipokratesa było, jak coś odkryjesz w tej medycynie, to to mów do innych ludzi. Napisałem książkę jedną, drugą. I mi na konferencjach podchodzi chłopak 47 lat i mówi: że Dziękuję za tą książkę. Ja mówię, Nie, no fajnie, napisałem, no, ale czemu pan dziękuję? Bo tam pan napisał, żeby zrobić USG Tarczycy. Ja zrobiłem. I miałem dwóch centymetrowego raka. Jestem po operacji żyję. Dzięki panu. Albo dziewczyna im to, to samo powiedziała, też znalazła, w książce zrób USG, zrobiła, okazało się, że rak już żyje, bo sobie zoperowała. Tak by tego nie zrobiła. Ja się, się, I ja się to tak, 4% to raki. I ja, ja, ja się tak pytam, a jak ten onkolog, który operował chirurg, co się zapytał, nie? Bo trafia do niego chłopak 47 lat z rakiem tarczycy. Jak pan to odkrył, nie? No weź odkryj, nie. Robi się te 4, mówi się, że wszystko dobrze. A on mówi, poszedł do ginekologa. Co? A on mówi tak, ale takiego holistycznego. Także ja to będę robił, wiesz, właśnie dla tych ludzi którym to może uratować życie. Albo przynajmniej otworzyć świadomość, żeby spróbować na 2-3 tygodnie. Nie pić tych soków, nie pić alkoholu. Bo to, co ty też piszesz w książce, to to, że ona nie zastępuje wizyty lekarskiej, no Na pewno nie zastępuje badań. Tak, dotykania, porady. E, nie diagnozujemy się sami, drodzy w życiu, państwo. To nie o to chodzi. Do niczego to nie prowadzi. To chodzi o to, żeby wiedzieć i żeby rozumieć, tak. jak działa nasz organizm, żeby lepiej go też słuchać. Tak, I żeby wiedzieć, o. że jest to wszystko tym systemem naczyń połączonych, w których tylko równowaga daje zdrowie i nie ma półśrodków. Mam nadzieję, że choć częściowo kogoś namówiliśmy na trochę zdrowsze życie, nawet mała zmiana coś daje, choć twierdzisz, że nie można być tutaj, nie ma, ma dróg na skróty. Ale ja jednak będę obstawiać przy tym, że jakby chociaż jedna z twoich rad, z twoich zasad trafiła do każdego z nas, to już będziemy trochę zdrowszym społeczeństwem, a o to nam wszystkim chodzi. Tak, bardzo proszę. Chociaż odstawić cukier. Wszystko słodkie. Cukier. Na dwa tygodnie. To pierwszy challenge. Tak, ale tak. stosować przyprawy zapalne kurkuma, kardamon, cynamon i birgoździki, też to można stosować, taką mieszankę, łyżeczka, to też niszczy to Czy Mieszanka ziołowa na zapaleń tarczycy, pięciornik, gęsi kwiat lipy, krawnik się, lisie, szawy, melisy, skrzyp polny. Jak ktoś to nie zdążył zanotować, to sobie można zwolnić, bo doktor bardzo szybko mówi. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No i żyjmy wszyscy zdrowiej. Bardzo dziękuję. A ja nazywam się Karolina Siodaja i bardzo dziękuję za uwagę. Po więcej, zarówno odcinków, jak i porad zdrowotnych zapraszam na Interia Zdrowie.